Z punktu widzenia Jezusa, na ziemi istnieje tylko jeden kościół. Nie jest to kościół katolicki, ani protestancki, baptystyczny, prezbyteriański czy anglikański, ale Jego własny kościół. Wiem, że Jezus jest bardzo zazdrosny o to, aby był to Jego i tylko Jego kościół. Ponad 20 lat temu byłem ostatni raz pastorem. O kościele, któremu przewodziłem, zwykle mówiłem, mój kościół. Któregoś dnia Pan przemówił do mnie, pytając, czy mógłbyś mi powiedzieć, czy tak naprawdę jest ten kościół? Zastanowiłem się nad tym i odpowiedziałem, panie, mam nadzieję, że jest to twój kościół, ale nie jestem tego taki pewien. Ta rozmowa wyleczyła mnie z przypisywania sobie prawa własności jakiejkolwiek grupy chrześcijańskiej. Dzisiejszy wykład poświęciłem powrotowi do jedności, ponieważ z treści dziejów apostolskich bardzo jasno wynika, że istnienie Kościoła zaczyna się od jedności. Przeczytajmy kilka wersetów, które bardzo wyraźnie o tym mówią. Myślę, że powstanie Kościoła na ziemi opisane zostało w drugim rozdziale dziejów apostolskich. Odczytajmy pierwszy werset. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem, według przekładu Biblii Gdańskiej, na jednym miejscu. Oni wszyscy byli zjednoczeni. Następnie, nieco dalej, w tym samym rozdziale, już po Ducha Świętego i po nawróceniu się wielu ludzi, w wersetach od 44 do 47, jest powiedziane. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne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 a u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Wyraźnie widzimy, że stanowili jedną grupę ludzi i jedno ciało. Przy tej okazji warto również zwrócić uwagę na sposób, w jaki Paweł adresował swoje listy. Na przykład... Zawsze pisał do kościoła w Koryncie, do kościoła w Tesalonice, czy do kościoła w Filipii. Nigdy nie pisał do kościoła baptystycznego, anglikańskiego, czy katolickiego w Koryncie. Tam był tylko jeden kościół i Paweł nie musiał go nazywać. Ciekawe, komu doręczono by dzisiaj list, gdyby Paweł żył i napisał go do kościoła w Singapurze. Kto by go dostał? Podaję ten przykład tylko po to, żeby pokazać, jak daleko odeszliśmy od wzoru, według którego kościół został ustanowiony. Nie chcę, żebyście się z tego powodu czuli winni. Nie chcę z tego powodu nawet w sobie wywoływać poczucia winy. Nie jesteśmy bowiem odpowiedzialni za wieki historii. Mogą dotykać nas konsekwencje wcześniejszych działań, ale odpowiedzialni jesteśmy za własne czyny. Spoczywa na nas również odpowiedzialność za to, w jaki sposób, jak reagujemy na dzisiejszą sytuację i co w związku z nią robimy. Jedna sprawa w każdym razie jest oczywista. Jezus powróci po Kościół Zjednoczony, ponieważ przyjdzie po oblubienicę. Kościół Jezusa jest Jego oblubienicą, a chyba wszyscy się zgodzimy, że Jezus nie jest bigamistą i nie ma dwóch oblubienic. Nie ma katolickiej i protestanckiej oblubienicy. A więc w jakiś sposób pomiędzy dniem dzisiejszym a przyjściem Jezusa, Kościół będzie musiał stać się grupą ludzi rozpoznawalnych i utożsamiających się z sobą, którzy będą tworzyć oblubienicę Chrystusa. Być może niektórym z Was taka możliwość wydaje się tak odległa, że aż niemożliwa i nierealistyczna. Ale ja powtórzę to, co Jezus powiedział. Dla człowieka jest to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe. Oczywiście jestem przekonany, że jeśli Bóg coś powiedział, to to zrealizuje. To jest pewne. Z mojej strony muszę tylko wiedzieć, w jaki sposób tego dokona i jak ja sam mam się zachować wobec tego, co Bóg będzie czynił. Natomiast nie mam wątpliwości co do samego faktu, że Bóg jest w stanie zrealizować wszystko, co zapowiedział. W trzecim rozdziale dziejów apostolskich zawarte jest bardzo ważne objawienie, z którego wynika, że przy końcu obecnego wieku nastąpi okres odnowienia wszechrzeczy. Na pytanie, co to jest odnowienie, odpowiadam, że jest to przywrócenie rzeczy na właściwe im miejsce i do ich właściwego stanu. Uważam, że właśnie tego Bóg zamierza dokonać ze swoim ludem. Według mojego zrozumienia starotestamentowych proroków, Bóg ma lud, z którym jest związany przymierzem i nigdy tego przymierza nie zerwie. Ten lud to Izrael. Przez ponad 18 wieków Izrael znajdował się poza wyznaczonym mu przez Boga miejscem, ale w obecnym stuleciu Bóg przywraca Izrael na należne mu miejsce. Nie muszę dodawać, że spotyka się to z wielkim sprzeciwem. Istnieją siły sprzeciwiające się realizacji Bożych zamiarów. Dzisiaj jednak nie zamierzam mówić o Izraelu, ale o ludzie Bożego Przymierza, Kościele, Jestem przekonany, że tak samo jak Izrael, który przez około 18 wieków znajdował się na ziemi poza nadanym mu przez Boga dziedzictwem, tak samo Kościół w podobnym okresie znajdował się poza swoim nadanym mu przez Boga duchowym dziedzictwem w Jezusie Chrystusie. Obecne stulecie jest wyjątkowe pod wieloma względami. Jednym z nich jest fakt, że w tym stuleciu Bóg przywraca swój lud na należnemu miejsce i do właściwego stanu. Przeczytajmy słowa wypowiedziane przez Piotra, a odnotowane w trzecim rozdziale dziejów apostolskich, zaczynając od wersetu dziewiętnastego. Piotr zwracał się do ludu Bożego, ale uważam, że są one dzisiaj tak samo aktualne, jak były wtedy. Dzieje apostolskie, rozdział trzeci, werset dziewiętnasty. Prze to upamiętajcie i nawróćcie się, lub zawróćcie z powrotem do Boga. Upamiętajcie się i zawróćcie do Boga, aby były zgładzone grzechy wasze, aby aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was przetłumaczę trochę po swojemu Jezusa Mesjasza, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez Usta Świętych proroków swoich. Chciałbym, abyśmy teraz razem prześledzili cztery proste etapy przedstawione w tych wersetach, które stanowią Boży proces przygotowania Kościoła i jego ludu na przyjście Pana. Każdy etap opisuje jedno słowo. Jeśli macie zacięcie teologiczne i chcecie sprawdzać w Biblii, to pierwsze z tych słów łatwo znajdziecie zaraz na początku dziewiętnastego wersetu. I jakie to słowo? Upamiętanie, nawrócenie. Tak jest. Upamiętanie jest pierwszym krokiem. Zawsze, kiedy Boży ludzie nie postępują według woli Bożej i tracą z Bogiem więź, niezmiennym wymogiem jest upamiętanie. Ludzie nigdy nie są w stanie powrócić do właściwej więzi z Bogiem, jeśli próbują ominąć upamiętanie. Upamiętanie nie polega na doświadczaniu emocji, ale na podjęciu decyzji. Nowotestamentowe słowo przetłumaczone jako upamiętanie, nawrócenie lub pokuta, w świeckim języku greckim prawie zawsze tłumaczone jest jako zmiana postanowienia. A więc upamiętanie oznacza, że zmieniamy postanowienie. W istocie oznacza to coś takiego. Żyłem tak, jak mi się podobało, ustanawiałem własne normy postępowania, wierzyłem w co chciałem i w życiu dążyłem do własnych celów. Ale teraz zmieniam postanowienie, odwracam się twarzą do Boga, poddaję mu się bez reszty i mówię, Ty Boże, powiedz mi, co mam robić, a ja to zrobię. Na tym polega upamiętanie. We współczesnym kościele jest to sprawa wymagająca szczególnego podkreślania. Wielu ludzi myśli, że mogą się obejść bez tak radykalnej zmiany, ale to się nie udaje. Upamiętania nie da się niczym zastąpić. Niektórzy ludzie pytają, czy to możliwe, żeby chrześcijanie musieli się upamiętać. Odpowiedź brzmi, każdy człowiek, który stracił właściwą relację z Bogiem, musi się upamiętać. W Księdze Objawienia, ostatniej Księdze Nowego Testamentu, znajdujemy siedem listów Jezusa do siedmiu zborów. Pięć spośród tych siedmiu kościołów potrzebowało upamiętania. Był to główny wymóg, jaki Jezus im stawiał. Jeżeli dzisiaj proporcje są takie same, jakie były wtedy, to co najmniej pięciu z każdych siedmiu chrześcijan potrzebuje upamiętania. Osobiście jestem skłonny przypuszczać, że nawet więcej. Straciliśmy wizję tego, co to znaczy być naprawdę poddany i uległy Bogu. Osoba, która się upamiętała, nie stawia wymagań ani żądań. Po prostu mówi, oto jestem, Panie. Jestem Twój. Powiedz mi, co mam robić. Jeśli dojdziesz do tego punktu, to zapewniam Cię, że Bóg powie Ci, co masz robić. Być może niektórzy z Was mówią, nie wiem jaka jest Boża wola i nie rozumiem Bożego planu. Moja rada jest następująca. Zacznij od upamiętania, a nie będziesz musiał długo czekać na wyraźną odpowiedź. Bóg nie odpowie tylko człowiekowi, który się nie upamiętał, który jest krnąbrny i uparty. Teraz następuje drugi etap i mamy drugie słowo. Jeśli ktoś z Was jest teologiem, niech je znajdzie w wersecie dwudziestym. Chodzi o słowo ochłoda. Po upamiętaniu nadchodzi czas ochłody, czyli odświeżenia. Zaczynamy ożywać. Życie ponownie staje się ekscytujące. Chodzenie do kościoła i na spotkania modlitewne staje się ekscytujące. Całe chrześcijańskie życie staje się ekscytujące. Jeśli mamy właściwą postawę, to chrześcijańskie życie nigdy nie jest nudne ani monotonne. Jeżeli według Ciebie chrześcijańskie życie jest nudne i monotonne, to znaczy, że potrzebujesz odświeżenia. Ale żeby doznać odświeżenia, musisz się najpierw upamiętać. Odświeżenie nie jest ostatecznym celem Boga. Myślę, że w ostatnich dziesięcioleciach Kościół w pewnej mierze doznał odświeżenia. Możecie to nazwać charyzmatyczną odnową, czy jakkolwiek chcecie. Z pewnością nie staliśmy się dzięki temu doskonali, ale z wielu z nas się zmieniło. Jednak nie jest to jeszcze miejsce naszego przeznaczenia. Uważam, że celem odświeżenia jest danie nam nowej wizji i wyposażenie nas w nowe siły, abyśmy mogli podążać w kierunku ostatecznego Bożego celu. Następny etap i opisującego słowo znajdujemy w wersecie 21. Mam na myśli odnowienie. Bożym zamiarem jest, aby odświeżenie prowadziło nas do odnowienia. Myślę, że wielu charyzmatyków tego nie rozumie. Cieszą się z tego, że zostali ochrzczeni w Duchu Świętym, że otrzymali dary Ducha, że nauczyli się modlić do Boga i myślą, że na tym koniec. Ale to nie koniec. To tylko Boża zachęta i pomoc w tym, abyśmy mogli dotrzeć do końca, to znaczy do odnowienia. W związku z odnowieniem jest powiedziane, że niebo musi przyjąć. A ja bym dodał, musi zatrzymać Jezusa aż do czasu odnowienia wszechrzeszy. A więc gdzieś w okresie odnowienia powinniśmy się spodziewać czwartego etapu, którym jest powrót Jezusa. Tak więc kolejność jest następująca. Upamiętanie, odświeżenie, odnowienie i powrót. Uważam, że żyjemy obecnie na etapie odnowienia. Wiele rzeczy zostało w Kościele odnowionych. Nadprzyrodzone dary Ducha Świętego, dary posługi, dar apostolstwa, prożostwa itd. Odnawiane jest przesłanie Ewangelii, które przez długi okres było okrojone. Tylko mówiliśmy o Ewangelii. Nowy Testament wprowadza to przesłanie jako Ewangelię Królestwa. Jest to przesłanie o Królu, którym jest Jezus. Ewangelia głosi, że jest Król, który rządzi i panuje. I lepiej, żeby ludzie Mu się poddali. Ewangelia nie tylko jest wygodnym sposobem wyjścia z problemów, ale stanowi zaproszenie do Królestwa Bożego pod panowaniem Jezusa. Jestem przekonany, że w pewnym sensie najważniejsza rzecz, jaką Bóg chce odnowić, to jedność Kościoła. Widząc jedność w tym kontekście, choć może się ona wydawać czymś beznadziejnym czy niemożliwym do spełnienia, przybiera ona jednak dla nas jakiś rzeczywisty kształt. Myślę, że przywrócenie jedności Kościoła to jeden z ostatnich Bożych celów w okresie odnowienia. Zastanówmy się teraz, czym jest jedność. Czy oznacza to, że Bóg chce mieć jedną, wielką, ogólnoświatową denominację, do której każdy będzie należał? Według mnie nie. Dzięki Bogu On tego nie chce. Odpowiedź na pytanie, czym jest jedność, znajdujemy we fragmencie modlitwy Jezusa do Ojca, zapisanej w Ewangelii Jana. Rozdział 17, wersety od 20 do 23. A nie tylko za nimi proszę, to znaczy nie tylko za uczniami, którzy wtedy byli z Jezusem, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. My wszyscy, którzy jesteśmy wierzącymi, uwierzyliśmy przez słowo apostołów, bo z niego składa się Nowy Testament. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Jezus modli się za wszystkich wierzących, aby wszyscy byli jedno. Nie sądzę, żeby Jezus kiedykolwiek modlił się do Ojca i nie został wysłuchany. Myślę, że gwarancją naszej jedności jest to, że Jezus modlił się o nią. Modlitwy Jezusa zawsze były wysłuchiwane.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 Wzorem naszej jedności jest jedność istniejąca pomiędzy Ojcem i Synem. Nie zależy ona od miejsca, w którym ktoś się znajduje, bo Ojciec był w niebie, a Jezus, kiedy się modlił, był na ziemi. Ta jedność również nie zależy od organizacji czy denominacji, gdyż Bóg nie ma denominacji. Bóg nie jest denominacją, a więc nie o taki rodzaj jedności Jezus się modlił. Jedność pomiędzy Ojcem i Synem jest jednością opartą na wzajemnej więzi. Taka jedność jest możliwa dzięki następnej osobie, Duchowi Świętemu. Bez Ducha Świętego jedność jest niemożliwa. Słyszałem, jak katolicki teolog, próbując tłumaczyć zielonoświątkowcom, kim jest Duch Święty, Nazwał go spoiwem miłości pomiędzy Ojcem i Synem. Myślę, że nie była to jego ostateczna teologiczna definicja Ducha Świętego, bo nie mógłbym się z nią zgodzić. Ale ten przykład rzuca pewne światło na istotę sprawy. Duch Święty tworzy więzy miłości pomiędzy Ojcem i Synem, bo związek pomiędzy Ojcem i Synem jest w duchu. Tak więc, kiedy Pan modli się, abyśmy byli jedno tak jak On z Ojcem jest jedno, to nie modli się o to, żebyśmy wszyscy byli w jednym miejscu, czy żebyśmy należeli do jednej organizacji lub denominacji modli się o to, żeby łączył nas taki sam związek, jaki łączył Ojca z Synem, to znaczy więź Ducha Świętego. Kiedy to pojmiecie, łatwiej będzie wam zrozumieć, o co Bogu chodzi. Przez to cała sprawa nie staje się łatwiejsza, ale nabiera sensu. Bóg chce, aby prawdziwi wierzący przez Ducha Świętego odnosili się do siebie w taki sam sposób, w jaki odnosili się do siebie Ojciec i Syn. Przede wszystkim chrześcijaństwo nie jest religią właściwej doktryny. Ludzie, którzy budują całą swoją religię na doktrynie, Zwykle popadają w kłopoty. Generalnie rzecz biorąc, w historii Kościoła grupy, które największy nacisk kładły na doktrynę Najczęściej się dzieliły. Jeśli wolno by mi było wymienić dwie z nich, to wymieniłbym baptystów i braci. Któż może zliczyć, jak wiele różnych grup z nich się wyłoniło? Dlaczego tak się stało? Dlatego, że starali się budować swoją jedność na doktrynie. Oczywiście doktryna jest ważna ale nie może być podstawą jedności. Chrześcijaństwo nie jest przede wszystkim religią właściwej doktryny, ale jest religią właściwych relacji. Po pierwsze i przede wszystkim właściwych relacji pomiędzy mną a Bogiem. Po drugie właściwych relacji pomiędzy mną a innymi wierzącymi. Wielkim symbolem chrześcijańskiego kościoła, który znajduje się tutaj za mną, a wy macie go przed oczami, jest krzyż. Krzyż składa się z dwóch belek, poziomej i pionowej. Belka pionowa symbolizuje więź między Bogiem a człowiekiem. Belka pozioma symbolizuje więź pomiędzy człowiekiem a człowiekiem. Krzyż tak jest skonstruowany, że jeśli pozioma belka jest krzywa, to pionowa również musi być krzywa. Jeżeli jedna jest krzywa, druga także jest krzywa. Wypływa z tej zależności bardzo ważna nauka. Jeśli mój związek z innymi wierzącymi jest niewłaściwy, to również mój związek z Bogiem nie jest w porządku. Czasem łatwo jest oszukiwać samego siebie, że stosunki z Bogiem mamy dobre, jeśli nie sprawdzamy, jakie są nasze stosunki z innymi wierzącymi. A więc jedność, o którą modlił się Jezus, jest jednością więzi poprzez Ducha Świętego. Chociaż wierzę, że ważne jest to, w co wierzymy, to myślę, iż w obecnym wieku, przy naszych wszystkich ograniczeniach w zrozumieniu Bożych Prawd i naszych wielu ograniczeniach intelektualnych, jest nieprawdopodobne, że zaczniemy wszyscy wierzyć dokładnie w to samo. Poza tym nie sądzę, aby miało to znaczenie. Oczywiście są pewne wielkie, podstawowe i proste prawdy, w które wszyscy musimy wierzyć. Chyba powinienem je wymienić. Musimy wierzyć w boskość Jezusa. Jezus jest Bogiem. Słyszałem, jak kiedyś pewien anglikański proboszcz mówił do swoich wiernych, że jeśli mają wątpliwości wobec twierdzenia, że Jezus jest Bogiem, to powinni skontrolować swoją postawę wobec Boga. Po drugie, wierzę, że Jezus narodził się z dziewicy Pozwólcie, że stwierdzę stałym szacunkiem Jeśli nie narodził się z dziewicy, to znaczy, że był dzieckiem nieślubnym Po trzecie, wierzę, że Jezus prowadził bezgrzeszne życie Po czwarte, wierzę, że umarł ofiarną śmiercią za grzechy całej ludzkości Po piąte, wierzę, że fizycznie zmartwychwstał Jeśli masz z tym jakiekolwiek problemy, to lepiej sprawdź swój stosunek do Boga po szóste wierzę, że wstąpił do nieba i zasiada teraz po prawicy Boga Ojca? Po siódme wierzę, że osobiście powróci w mocy i chwale, aby sądzić żywych i umarłych i aby ustanowić swoje królestwo na ziemi. Nie chcę was wprowadzać w zakłopotanie, ale pozwólcie mi zadać pytanie jak wielu z was tutaj, dzisiaj wieczorem, może powiedzieć, Bracie Prince, wierzę we wszystkie siedem punktów, które wymieniłeś. Czy możecie podnieść ręce? Chwała Bogu, nie szukam tych, którzy nie podnieśli ręki, ale widać wyraźnie, że prawie wszyscy, albo nawet wszyscy podnieśli rękę. Niektórzy z nas być może są Anglikanami, inni prezbiterianami, inni baptystami, a jeszcze inni być może należą do nieformalnych grup, ale nie sądzę, żeby była to najważniejsza sprawa. Najważniejsze jest to, jaki mamy stosunek do Boga i do siebie nawzajem. Jeśli jednak należysz do baptystów i nie potrafisz nawiązać właściwej relacji z kimś z kościoła anglikańskiego, to myślę, że masz poważny problem. I podobnie, jeśli jesteś anglikaninem i nie potrafisz nawiązać właściwej relacji z zielonoświątkowcem, masz poważny problem. Niektórzy z nas muszą sprawdzić swoje relacje z innymi. Kiedy byłem młody i zaczynałem swoją służbę, bardzo zależało mi na tym, żeby moja doktryna była w 100% prawidłowa. Ponieważ mam analityczny umysł i przywykłem wszystko definiować, próbowałem sprawdzać, czy inni ludzie też mają taką prawidłową doktrynę. Im bardziej skupiałem się na doktrynie, tym mniej ludzi okazywało się mieć równie dobrą doktrynę jak ja. W końcu takich ludzi było już tylko piętnastu i pół. I nie miałem pewności co do tej połówki. Ale odkryłem później, że w ten sposób nie osiągamy jedności. W ten sposób nawet nie można osiągnąć szczęścia. Pod wieloma względami byłem bardzo sfrustrowany. Z modlitwy Jezusa o jedność wynika, że dzięki niej mogą zostać osiągnięte na ziemi dwa cele. Po pierwsze, jedność jest potrzebna, aby świat mógł uwierzyć, że Ojciec posłał Syna. Oraz po drugie, że kocha nas tak, jak kocha Syna. A więc, jeśli jesteś zainteresowany, a powinieneś być, bo jest to rzecz bardzo dobra i ważna, tym, aby nieść światu świadectwo o Jezusie, to powinieneś żyć w jedności. Oddanie ewangelizacji jest bardzo ważne, ale nie sądzę, abyśmy sami osobiście mogli zewangelizować cały świat. Istnieje jednak jedno świadectwo, jeśli tylko potrafimy stanąć na wysokości zadania, które przemówi do całego świata. Co jest tym świadectwem? Jest nim nasza jedność. Je Jezus mówi, że jeśli naprawdę posiądziemy taką jedność, to świat uwierzy i pozna, że Ewangelia jest prawdą. To nie znaczy, że wszyscy się nawrócą, ale oznacza to, że wszyscy staną wobec prawdy, której w żaden sposób tak naprawdę nie będą mogli zaprzeczyć. Przeczytajmy psalm 133, w którym znajdujemy obraz jedności. Jest to bardzo krótki, prosty, ale wspaniały psalm. Psalm 133, werset pierwszy. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie, w jedności mieszkają. Zwróćcie uwagę na słowo mieszkają. Zejście się razem na kilka godzin w niedzielny poranek, siedzenie w tym samym budynku i nawet śpiewanie tych samych pieśni nie wystarcza. Wspólne mieszkanie znaczy o wiele więcej. Oznacza wspólne dzielenie życia, wzajemne poznawanie się, budowanie wzajemnego związku. Ponownie istotą staje się związek. Następnie jest mowa o tym, jak to jest żyć w jedności i przedstawione są dwa piękne opisy. Pierwszy przyrównuje jedność do olejka wylanego na głowę arcykapłana, a drugi do spadającej rosy. Psalm 133, werset drugi. Jest to, to znaczy jedność, jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę, na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. Arcykapłan był namaszczany bardzo wyjątkowym olejkiem, którym nie można było namaszczać zwykłych ludzi. Wylewano go na głowę arcykapłana, ale w takiej obfitości, że spływał na brodę i dalej, na kołnierz jego szaty. Nawet szata przysiągała zapachem olejku. Psalmista stwierdza, że tak właśnie jest, kiedy istnieje jedność między braćmi. Zaczyna się od głowy, od Jezusa, ale spływa w dół na ciało, to znaczy na Ciebie i na mnie. Werset trzeci. Jest to jak rosa Hermonu. Hermon jest najpiękniejszą górą na Bliskim Wschodzie. Znajduje się na południu dzisiejszej Syrii. Właściwie na granicy między Syrią a Izraelem. W pewnych okresach roku pokrywa ją śnieg. Jest to jak rosa hermonu, która spada na góry Syjonu. Wspaniała rosa z Hermonu spada na Syjon, czyli Jerozolimę. Dalej w związku z jednością jest powiedziane tam bowiem Pan syła błogosławieństwo. Gdzie Pan syła błogosławieństwo? Tam, gdzie bracia mieszkają w jedności i zgodzie. Spotykam bardzo wielu chrześcijan szukających Bożego błogosławieństwa. Doradzam im, żeby zamiast tracić czas na szukanie błogosławieństw, spełnili warunki, które umożliwiają ich otrzymanie. Jeśli spełnicie warunki, to nie będziecie musieli ich specjalnie szukać. Błogosławieństwa same przyjdą. Gdy bracia w jedności mieszkają, Pan syła błogosławieństwo, a nikt nie może zatrzymać błogosławieństwa, które Bóg syła. Taki jest obraz jedności. To ważne, abyśmy rozumieli, że olejek i rosa są syłane z góry w dół, tak samo jak jedność. Jedność również wstępuje z góry w dół. Podobnie zresztą jak brak jedności. Jedno i drugie zaczyna się od przywództwa. Jest to jeszcze jedna ważna rzecz, za którą są odpowiedzialni przywódcy. Mniej więcej przed 20 laty pracowałem z grupą misjonarzy, próbując zjednoczyć Boże Lud. Okazało się, że łatwo jest zebrać razem owce, ale trudno zebrać pasterzy. Odkryliśmy także, że zebranie razem owiec nie rozwiązuje problemu, bo kiedy wracają do własnych pasterzy, zaraz zostają odcięte od siebie. Pomiędzy pasterzami nie ma jedności, a zatem i owce znajdują się w różnych grupach. Mamy tutaj do czynienia z problemem przywództwa. Wszyscy, którzy jesteśmy przywódcami w ciele Chrystusa, będąc pastorami, ewangelistami czy nauczycielami, Musimy przyjąć na siebie część odpowiedzialności za brak jedności w ciele Chrystusa. Odpowiedzialność spoczywa bardziej na przywódcach niż na trzodzie. Jaka jest główna przyczyna braku jedności? Nie jest nią teologia. Teologia może być nadużywana i przez to prowadzić do braku jedności. Ale główna przyczyna jest bardzo prosto określona przez apostoła Pawła. Jest nią to, co Paweł nazywa ciałem lub cielesną naturą. Jest to natura ludzka nieodkupiona, buntownicza. Natura człowieka takiego, jakim jest, zanim Bóg się go dotknie i zmieni go. Przeczytamy kilka wersetów, które bardzo jasno to wykazują. Jednym z wielu problemów Kościoła w Koryncie był brak jedności. Chociaż powiedziałbym, że tamten brak jedności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 Paweł stwierdza, jesteście po prostu duchowymi nie niemowlętami. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem. Niemowlęta nie potrafił przyjąć stałego duchowego pokarmu. Nawet jeśli im się go podaje, nie potrafił go przyjąć. Bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Co o tym świadczyło? Po czym Paweł poznał, że Koryntianie są cieleśni? Niektórzy teologowie twierdzą, że koryntianie byli cieleśni, bo za dużo mówili innymi językami większość ludzi, którzy tak twierdzą, sama nie mówi innymi językami. Nie o to Pawłowi chodziło. Paweł nie sprzeciwiał się mówieniu innymi językami. Wręcz przeciwnie, zachęcał, aby wszyscy mówili innymi językami. Zatem, co było dowodem na to, że Koryntianie byli cieleśni, a więc to, że byli podzieleni, że panowała wśród nich niezgoda. Byli skłonni iść raczej za ludzkimi przywódcami niż za Jezusem. Za przyczynę takiego stanu rzeczy uznał ich cielesność. Oto co Paweł powiedział do nich, 1 do Koryntian, rozdział 3, wersety 3 i 4. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyżcie leśni nie jesteście? I czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi, ja Apollosowi, to czyżcie leśni nie jesteście? Oznaką ich cielesności były zazdrość, kłótnia, podział, skłonność do pójścia raczej za ludzkimi przywódcami niż za Jezusem. Nie ma niczego złego w naśladowaniu przywódców, jeśli Bóg ich ustanowił. Chodzi o to, żeby oni nie przesłaniali Chrystusa Koryntianie czuli się bardziej zobowiązani wobec Pawła czy Apollosa niż wobec Jezusa. Zwróćcie uwagę, że Paweł nie pochwala ludzi jemu oddanych, a krytykuje ludzi oddanych Apollosowi. Krytykuje wszystkich, którzy z ludzkiego przywództwa uczynili podstawę swojego chrześcijaństwa. Niestety we współczesnym kościele jest to powszechna sytuacja. Jej główną przyczyną nie są doktryny ani teologia, ale cielesność, nasza cielesna natura. W piątym rozdziale Listu do Galacjan Paweł wymienia uczynki ciała i pojawia się tam bardzo wyraźnie ta sama prawda. List do Galacjan, rozdział piąty, wersety od 19 do 21. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałbochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń ze zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Cytat według Biblii Tysiąclecia. Jeśli przeanalizujemy tę listę, to stwierdzimy, że występują na niej cztery kategorie uczynków ciała, uczynków cielesnej natury. Pierwsza kategoria to niemoralność seksualna. Druga kategoria to okultyzm, czyli bałwochwalstwo i czary. Trzecią i największą kategorię stanowią wszelkiego rodzaju podziały. Na czwartą kategorię składają się uczynki mające na celu sprawienie sobie przyjemności, dogadzanie sobie. Pozwólcie, że jeszcze raz wymienię te cztery kategorie. Niemoralność, okultyzm, podział, dogadzanie sobie. Jeśli policzymy wymienione przez Pawła przyczyny podziałów, to okazuje się, że jest ich trzy razy więcej niż cielesnych uczynków w innych kategoriach. Należą do nich nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, pogoń za zaszczytami, czyli własne ambicje, niezgoda, rozłamy, zazdrość. Wszystko to są różne aspekty podziałów. A więc największą kategorią uczynków ciała są różne formy podziałów. Dokładnie pasuje to do tego, co Paweł pisał. Skoro jest między wami podział, to znaczy, że jesteście ciele leśni. W tym samym rozdziale Listu do Galacjan Paweł przedstawia również środek zaradczy na podziały w Kościele. List do Galacjan, rozdział 5, werset 24. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Na cielesną naturę jest tylko jedna rada – ukrzyżowanie. W liście do Rzymian, rozdział 6, werset 6, Paweł pisze Nasz stary człowiek, stara natura Adama, został wespół z nim ukrzyżowany. Bóg dokonał tego ponad dziewiętnaście stuleci temu, ale w liście do Galacjan Paweł pisze, że ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało, a więc my musimy to zrobić. Bóg to umożliwił, a my musimy zastosować w praktyce. Ukrzyżowanie nie jest bezbolesne. Podobnie krzyżowanie własnego ciała też nie jest bezbolesne. Musisz wziąć własne ręce i stopy, wbić w nie gwoździe i powiedzieć, jestem ukrzyżowany z Chrystusem. Musisz zaprzeć się własnych cielesnych pragnień i ambicji. Mam na myśli pogoń ze zaszczytami, własnymi ambicjami, o czym czytaliśmy przed chwilą w liście do Galacjan. Osobiście uważam, że są one przyczyną większości podziałów w ciele Chrystusa. Ambicje liderów, którzy chcą działać po swojemu, promują samych siebie, zdobywają popularność, budują wielkie kościoły, a robiąc to wszystko, przysłaniają Jezusa. Wiemy już, jaki jest na to sposób. Nie dajcie się przekonać, że musicie zmienić teologię. Możecie ją zmienić, ale to nie rozwiąże problemu. Teologię możecie mieć dobrą, a mimo to nadal możecie być źródłem podziałów, jeśli nie rozprawiliście się z cielesną naturą. Pozwólcie, że chwilę czasu poświęcę temu, co Nowy Testament naucza na temat miłości W języku greckim są różne słowa oznaczające miłość Miłość, o której mówi Jezus, to agape Na pewno wielu z Was słyszało to greckie słowo Oznacza ono przede wszystkim Bożą miłość, ale nie tylko, bo używany jest także do opisania ludzkiej miłości. I Jezus nawet powiedział, że grzesznicy też się kochają, a więc jest możliwe, że w jakiś sposób doświadczają również takiej miłości. Ale generalnie mówiąc, jest to miłość pochodząca od Boga.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 Zauważcie, że miłość nie jest zaleceniem czy sugestią, ale przykazaniem Jeśli nie kochamy się wzajemnie, to okazujemy nieposłuszeństwo To jest prawda oczywista Jezus wyjaśnia, o jaką miłość chodzi Mówi, że musimy miłować się wzajemnie, tak jak On nas umiłował Następnie Jezus wypowiada bardzo ważne zdanie. W istocie daje światu prawo sądzenia Kościoła, stwierdzając, że po wzajemnej miłości ludzie poznają, że jesteśmy Jego uczniami. Wynika z tego, że jeśli nie miłujemy się wzajemnie, to świat ma prawo powiedzieć, że nie jesteśmy Jego uczniami. A więc nie możemy odmówić światu prawa do osądzania nas. Jezus dał światu prawo osądzania Kościoła. Bardzo często próbujemy mówić światu, jak ma postępować, ale świat ma pełne prawo, żeby nam powiedzieć, zaczniecie nas uczyć właściwego postępowania wtedy, kiedy sami zaczniecie właściwie postępować. Podziały w Kościele są widoczne dla świata. Myślę, że większość z Was zgodzi się ze mną, iż jedną z głównych przeszkód w głoszeniu ludziom Ewangelii są podziały w Kościele. Rozmawiałem kiedyś z młodym Żydem, zachęcając go do uwierzenia w Mesjasza, a on zapytał mnie, do jakiej grupy chcesz, żebym się przyłączył? Było to w Jerozolimie. Przykro o tym mówić, ale dzisiaj w Jerozolimie chrześcijanie zwalczają się nawet fizycznie, i to przy świętym grobie. Dwie grupy, których nazw nie wymienię, roszczą sobie prawo do pewnej części czegoś, co uważają za święte miejsce i izraelscy żołnierze muszą ich rozdzielać. Jest to skrajny przykład, ale rozumiecie, dlaczego Izraelczycy zastanawiają się, jak w coś takiego można wierzyć. W pewnym stopniu każdy z nas jest odpowiedzialny za to, że z powodu naszych podziałów niewierzący trzymają się z daleka od wiary w Jezusa. W Ewangelii Jana, rozdziale 15, wersetach 12 i 13, Jezus mówi... Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Z następnego wersetu dowiadujemy się, o jaki rodzaj miłości chodzi Jezusowi. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jezus mówi o takim rodzaju miłości. Kiedy ktoś kładzie swoje życie za innych ludzi. Jan podnosi tę kwestię w swoim pierwszym liście. Rozdział trzeci, wersety 16 i 17. Po tym poznaliśmy miłość, że On, Bóg, za nas oddał życie swoje. Gdybyśmy nie mieli Bożego wzorca postępowania, to tak naprawdę nie wiedzielibyśmy, czym jest miłość. Żaden człowiek nie dał nam pełnego przykładu, ale teraz już wiemy, czym naprawdę jest miłość, gdyż Bóg przez Jezusa złożył za nas swoje życie. My również powinniśmy składać nasze życie za braci, za innych wierzących. Żebyśmy nie stali się za bardzo uduchowieni, w następnym wersecie Jan podaje praktyczne zastosowanie tej zasady. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje Jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Innymi słowy, jeżeli mamy coś, co może zaspokoić potrzebę naszych braci czy sióstr, o których wiemy, że są w tarapatach, a jednak im nie pomagamy, to nie ma sensu, żebyśmy mówili, iż mieszka w nas miłość Boża. Czy mam rację? Czy to jest logiczne? Chcę, żebyście uznali tę prawdę. Mam ją bowiem zamiar zastosować w praktyce. Ta sprawa jest bardzo zbieżna z tym, o czym rozmawialiśmy przed rozpoczęciem wykładu. Jeśli wasi bracia w Chinach są w potrzebie, a wy macie możliwość ją zaspokoić, to jak możecie twierdzić, że macie w sobie miłość Bożą, jeżeli nic w tej sprawie nie robicie? Czy mam rację? Czy mówię prawdę? Nie chcę was przekonywać wbrew waszej woli, ale dla mnie jest to oczywiste. Nie chcę pokazywać innych palcem, bo sam ze swoim egoizmem muszę nieustannie walczyć. Większość z nas rodzi się egoistami. Żeby poradzić sobie z własnym egoizmem, konieczna jest pomoc Ducha Świętego i Boże działanie. Ale pozwólmy Bogu działać w nas w tej dziedzinie. Muszę przytoczyć jeszcze jeden fragment dotyczący miłości, bo są to moje ulubione wersety na ten temat. Przytoczę je według przykłady New American Standard, którego nie mam przed sobą, ale znam te wersety na pamięć. Tłumaczenie, które tutaj mam, brzmi następująco: Pierwszy to Teusza, rozdział pierwszy, wersety od piątego do szóstego. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Natomiast w tłumaczeniu New American Standard jest napisane, a celem naszego nauczania jest miłość. Lubię ten przykład, gdyż jest on całkowicie zrozumiały. Jeśli w Bożym Ludzie nie potrafimy wytworzyć miłości, to całkowicie rozmijamy się z celem naszej służby. Celem naszego nauczania jest miłość. Kiedy po raz pierwszy przeczytałem ten werset w tym przekładzie, powiedziałem do siebie, bracie Prince, lepiej sprawdź to, co robisz w swojej służbie. Przyjrzyj się ludziom, którym usługujesz. Rozważ, jakie wywołuje to w nich rezultaty i zastanów się, czy efektem Twojej usługi są kochający ludzie. Bo jeśli nie... To cała Twoja służba i wszystkie wypowiadane słowa są tylko stratą czasu. A celem naszego nauczania jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Te trzy elementy są warunkiem podtrzymania miłości. Z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Wszystko, co w Kościele nie prowadzi do miłości, jest próżną gadaniną. Przyjrzyjmy się naszym zborom i zapytajmy sami siebie, ile jest w nich próżnej gadaniny. Jak wiele nauczania, kazań i innych religijnych działań nie daje tego, co jest celem naszego nauczania. Nie kieruję tych słów do innych, ale stale sprawdzam pod tym względem własne życie i własną służbę. Czy pomagam ludziom w pielęgnowaniu w sobie miłości? Jeśli nie... To wszystko, co robię, jest stratą czasu. I wszystko to natychmiast spłonie, kiedy stanę przed Panem w dniu sądu. Chciałbym teraz podać kilka szybkich i prostych odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób jedność może zostać odnowiona. Jak możemy wrócić do jedności? Będę mówił o trzech różnych źródłach działań podejmowanych w tym kierunku. Po pierwsze Kościół, po drugie Bóg i po trzecie, to może Was zdziwić, szatan. Prawda jest taka, że szatan jest często wykorzystywany do pomocy przy realizacji Bożych celów. W tej sprawie również będziesz wykorzystany. Oczywiście wiecie, że to szatan spowodował ukrzyżowanie Jezusa. Nie wiedział, co robi, ale stał się narzędziem umożliwiającym zbawienie świata. Kiedy widzę, jak Bóg wykorzystuje swoich wrogów, czuję się ubłogosławiony. Zawsze przy tej okazji przypomina mi się historia Mojżesza. Rodzi się mały Mojżesz, śliczne dziecko, ale zostaje skazane na śmierć. Nagle przychodzi córka Faraona i zabiera go do siebie. Wychowuje chłopca, zapewnia mu najlepsze wykształcenie. A Bóg mówi do Faraona... Tylko faraon tego nie słyszy. Faraonie, mam przywódcę, który stanie się przyczyną porażki i upadku Twojego ludu. Złamie Twoją władzę i sprowadzi klęskę, z której nigdy się nie podniesiesz. Chcę, żebyś go przygotował dla mnie przez 40 lat. Oto jak Bóg działa. Wróćmy do omówienia źródeł działań podejmowanych w celu odnowienia jedności. Przede wszystkim źródłem takich działań jest Kościół, Boży Lud. Przeczytaliśmy już wcześniej w Dziejach Apostolskich, o rozdziale trzecim, wersacie dziewiętnastym, odpowiedni fragment mówiący o upamiętaniu. Musimy się upamiętać. Z czego mamy się upamiętać? Z wszystkiego, co jest źródłem braku jedności w naszym życiu. Z każdej postawy tolerującej niezgodę, z postawy zadowolenia z braku jedności. Musimy się z tego upamiętać. Bóg również ma swoją rolę do odegrania w odnowieniu jedności. Bez Boga nie może się to powieść. Same ludzkie działania tego nie dokonają. W dniu Pięćdziesiątnicy Piotr wstał i wyjaśnił, że wypełnia się proroctwo Joela. W Księdze Dziejów Apostolskim, rozdziale drugim, w od 16 do 18 czytamy, co Piotr powiedział. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. Dalej cytuję z księgi Joela. I stanie się w ostateczne dni, przy samym końcu wieku, Mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i nasługi moje i służebnice moje wyleje w owych dniach ducha mego i prorokować będą. Jest w tym fragmencie mowa o boskiej interwencji. Bóg suwerennie zaczyna działać. Mówi, że zanim zakończy się ten wiek, nawiedzi całą ziemię i całą ludzkość. Wyleje na wszelkie ciało, to znaczy na cały ludzki ród, ponad naturalną moc i dary Ducha Świętego. W ostatnich dwóch dekadach obserwowaliśmy już w pewnej mierze wypełnianie się tej zapowiedzi, ale jest jeszcze wiele części świata, gdzie nie została wylana ani jedna kropla. Na przykład ludzie w Mongolii faktycznie nie doświadczyli jeszcze ani jednej kropli Ducha Świętego. Podobnie jest w wielu krajach w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie, w Arabii Saudyjskiej i innych krajach tego regionu. Tamtejsi ludzie nie doświadczyli jeszcze ani jednej kropli Ducha Świętego, a więc proroctwo jeszcze się nie wypełniło. Ale jest to już Boży wkład w odnowienie jedności, bo jak już powiedzieliśmy, jedność, o którą modlił się Jezus, jest możliwa tylko w Duchu Świętym. Im więcej miejsca damy Duchowi Świętemu w Kościele, tym łatwiej będzie powrócić do jedności. Chciałbym wskazać na jeszcze jeden element w modlitwie Jezusa o jedność, który już wcześniej czytaliśmy. Ewangelia Jana, rozdział 17, werset 22. Werset 22. A ja dałem im, moim uczniom, chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. W tłumaczeniu angielskim nie widać tego tak wyraźnie, ale omawiałem to zagadnienie ze znawcą języka greckiego, który od urodzenia posługuje się tym językiem. I powiedział mi, z czym się zgadzam, że tam, gdzie Jezus mówi aby, powinno być po to aby. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, po to, aby byli jedno. Abyśmy mogli stać się jedno, potrzebna jest chwała. Chwała to wylana moc i obecność Boża w Duchu Świętym. Nasze wysiłki i modlitwy nie osiągną wszystkiego, ale Bóg osobiście już działa i wywiera wpływ poprzez Ducha Świętego. Czynnikiem, który bardzo motywuje i pomaga w dążeniu do jedności, jest wylany Duch Święty. Jeśli należycie do ruchu charyzmatycznego, to na pewno zgodzicie się ze mną, że jesteśmy dalecy od doskonałości. Jednak działania Ducha Świętego przełamały już wiele barier. Przypuszczam, że dzisiaj są tutaj z nami ludzie z co najmniej dziesięciu kongregacji. Nie wiem na pewno, ale domyślam się, że tak jest. Dziesięć lat temu takie spotkanie byłoby niemożliwe. Pomimo wielu problemów, pomimo naszej niedoskonałości, Bóg działa poprzez Ducha Świętego i przywraca chwałę, którą Kościół miał na początku, po to, abyśmy byli jedno. Muszę oczywiście dodać, że ta jedność jest jeszcze daleka od doskonałości. I na koniec omówimy działania szatana. Mówiłem już wcześniej, że Bóg używa szatana. Szatan odegra na dwa sposoby istotną rolę w jednoczeniu prawdziwego Kościoła. Przede wszystkim będzie wywierał zewnętrzną presję. W 24. rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus opisuje sytuację przy końcu wieków. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, wersety od 9 do 13. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Wydawać was będą, to znaczy kogo? Po prostu nas. Wersety jedenasty i dwunasty. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. Wie... Wielu się zgorszy, to znaczy kto? Oczywiście wielu chrześcijan. Powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Greckie słowo przetłumaczone tutaj jako miłość to agape. Miłość wielu chrześcijan oziębnie. Presja zła skierowana przeciwko nam przy końcu wieków będzie tak wielka, że albo odciągnie nas od Pana, albo przyciągnie do Niego. Wywierana presja będzie jednoczyć tych, którzy nie odstąpią i nie zawrócą i nie zaprą się wiary. Słuchajcie, jeśli ktoś ma być uwięziony za to, że jest chrześcijaninem, to naprawdę niewielkie znaczenie ma fakt, czy trafi do więzienia jako baptysta czy anglikanin. W takich sytuacjach nie wydaje się to ważne. Wiemy, że takie rzeczy już zaczęły się dziać w wielu częściach świata. Tak wygląda presja zewnętrzna. Drugim kierunkiem działań szatana jest wywieranie presji od wewnątrz. W drugim rozdziale drugiego listu do Tesaloniczan apostoł Paweł pisze, że powrót Chrystusa, czyli Dzień Pana, nie nastąpi dopóty, dopóki nie dojdzie do apostazji, odstępstwa. Nie będę odczytywał tych wersetów, bo brakuje mi już czasu. W każdym razie Paweł pisze, że najpierw będzie apostazja. Użyte jest tam greckie słowo apostazja od którego pochodzi nasze słowo apostazja. Większość ekspertów tłumaczy je jako odstępstwo. W Nowym Testamencie zostało ono użyte tylko w jeszcze jednym miejscu, kiedy jest mowa o oskarżeniach skierowanych przeciwko Pawłowi o odciąganie ludu od prawa Mojżesza. A więc oznacza ono w istocie odrzucenie objawionej prawdy religijnej. W Kościele zbliża się wielkie odstępstwo, apostazja. Osobiście jestem przekonany, że już żyjemy w tym czasie. Wiem, że przez całe stulecie od czasu do czasu przywódcy Kościoła byli niemoralni, chciwi i bardzo cieleśni. Ale generalnie nigdy nie zaprzeczali podstawowym prawdom chrześcijańskiej wiary. Co więcej, nawet je wykorzystywali, ale w obecnym stuleciu z coraz większym natężeniem bardzo wielu duchownych oficjalnie zaprzecza wielkim, prostym i podstawowym prawdom chrześcijańskiej wiary. Mówi się, że dwie trzecie anglikańskich biskupów w Wielkiej Brytanii nie wierzy w fizyczne zmartwychwstanie Jezusa. To jest apostazja. Nie mówię tego, żeby atakować kościół anglikański, bo wiele innych kościołów jest w podobnym stanie, ale jest to apostazja. Paweł pisze, że apostazja przyniesie dwa skutki. Po pierwsze, powstanie antychryst, bo jedyną barierą dla niego jest Kościół. Kiedy bariera w Kościele zostanie złamana, droga dla antychrysta zostanie otwarta. Drugim skutkiem wielkiego odstępstwa będzie fałszywy Kościół. Jeżeli będziecie mieli czas, to przeczytajcie sami 17 rozdział Objawienia Jana, a przekonacie się, że u czasów w obrębie chrześcijaństwa będą tylko dwie grupy – oblubienica i nierządnica. Jestem przekonany, że każdy człowiek wyznający chrześcijaństwo znajdzie się albo w jednej, albo w drugiej grupie Jeżeli nie jesteś oblubienicą, to okażesz się nierządnicą Nie sądzę, żeby różnice denominacyjne miały jakiś większy wpływ na to, gdzie kto się znajdzie Jaka jest różnica pomiędzy oblubienicą a nierządnicą? Do chrześcijan w Koryncie Paweł napisał: Zaręczyłem was z Chrystusem, aby stawić przed Nim dziewicę czystą. Kościół już został z Chrystusem zaręczony, ale ślub jeszcze się nie odbył. Oblubienica lojalnie podtrzymuje zobowiązania wobec Jezusa, natomiast nierządnica wypiera się Jezusa. Przeglądając się odstępstwu we współczesnym kościele widzimy, że polega ono na wyparciu się Jezusa. Każdy będzie musiał dokonać wyboru, czy chce należeć do oblubienicy, czy do nierządnicy. W księdze Joela opisana jest wizja proroka dotycząca końca wieków. Joel widział wielkie tłumy ludzi w Dolinie Sądu, w innych przekładach nazywaną Doliną Wyroku, Doliną Posieczenia, a w Biblii Króla Jakuba Doliną Decyzji. Dolina decyzji jest taką doliną, do której jeśli raz się wejdzie, to nie można z niej wyjść bez podjęcia decyzji. Ta decyzja może być dwojaka. Albo zdecydujesz się być lojalny wobec Jezusa, albo okażesz się nielojalny. Trzeciej możliwości nie będzie.